Przemijanie. Pierwsze liście jak ptaki zlatują już z drzewa. Drepcze sobie staruszka, włos jej wiatr rozwiewa. Z rosy na pajęczynach ma święty, Mgieł woalem przykryta od głowy popięty. Drepcze sobie staruszka, plecie babie lato, Jest królową, ma świtę i pałac z komnatą. Wiatr jesienny ją trzyma za wytworną suknię, Liście niczym motyle siadają na płótnie. Jest w Astrach, chryzantemach i na Włoci cała. Niebo chabrowe, pola i las to jej pałac. Sowa babci przysiadła na zgarbionym karku. Berłem jest jej borowik, tronem ławka w parku. Drepcze sobie staruszka. Krótkie królowanie, ledwo co innej świta już szykuje sanie.